Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski zapraszam na aktualności jedynki. Wybory parlamentarne na Węgrzech z wielką przewagą wygrała opozycyjna partia Tisza, zdobywając ponad dwie trzecie głosów w nowym parlamencie. Jej lider wezwał do spokojnego przejęcia władzy, ale też do ustąpienia prezydenta kraju. Wiele tysięcy Węgrów, zwolenników partii Tisza, zgromadziło się na nabrzeżu Bema, by świętować wielki sukces. Od samego początku kampanii lider partii Peter Modior i politycy ugrupowania mówili, że ich celem jest zmiana systemu zbudowanego przez 16 lat rządów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 We Włoszech po wyborach na Węgrzech dominują komentarze o końcu ery Wiktora Orbana. Jednocześnie przybliża się sylwetkę zwycięzcy Petera Madziara. Zwraca się uwagę, że w młodości był on zwolennikiem Fidesu i ukończył prawo na katolickim uniwersytecie w Budapeszcie. Obecnie zaś Peter Modzier zapowiada odblokowanie funduszy unijnych, pobudzenie gospodarki oraz walkę z korupcją. Deklaruje też ograniczenie zależności od Rosji, jednak bez zrywania dotychczasowych więzi. O rozbitym monolicie i końcu ery Orbana donosi dziennik La Republika. Komentarze autor gazety Il Sole 24 Ore pisze o punkcie zwrotnym i wielkim świętowaniu nad brzegiem Dunaju i podkreśla, że pokolenie Z tworzy właśnie historię. Szefowa opozycyjnej partii Demokratycznej Elishlein, która liczy na wygraną we Włoszech w 2027 roku, stwierdziła: "Czas prawicowej suwerenności minął. Wolność, demokracja i pragnienie Europy zwyciężyły. Viktor Orbán przegrała z nim Trump. Przegrali też Meloni i Salvini swoimi żenującymi filmami promującymi Orbana i jego autokrację." Były premier Mateo Renzi napisał na portalu X, że Węgry dotknął efekt Trumpa. Wyraził opinię, że wspierani przez premier Meloni antyeuropejczycy w Polsce, Hiszpanii i na Węgrzech trzykrotnie przegrali. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Rzym. Na Słowacji trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął polski pilot szybowca. Podczas międzynarodowych zawodów doszło do zderzenia dwóch takich maszyn.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 To są aktualności jedynki. W nich powracamy do kraju z ostrzeżeniem dla osób wybierających się w góry. Choć w dolinach pojawiło się słońce, a temperatura w ciągu dnia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 A dzięki niej ratownicy od razu widzą naszą lokalizację i dzięki temu mogą szybciej dotrzeć na miejsce. Złoty Fryderyk 2026 dla Stanisława Sojki za szczególne zasługi dla polskiej kultury. Gdyby artysta żył byłby to piąty Fryderyk w jego dorobku. Po raz pierwszy w historii tych nagród jednego artystę uhonorowano w dwóch kategoriach. Mówi dziennikarz radiowej trójki Piotr Mec.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 Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2026 odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Poniedziałek przeważnie pogodny, popada tylko na krańcach południowo-wschodnich, a termometry wskażą maksymalnie od 13 do 18 stopni. Polskim Radiu 24.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 No niestety, ale czasami trzeba nudzić o hasłach i dwuetapowym uwierzchelnieniu, i nie ufaj, weryfikuj, sprawdzaj, bo też czy polecimy sobie w kierunku hypeów, AI-ów, bo na to też y, y, przygotowałem sobie kilka, kilka jakichś ciekawostek. E, natomiast trochę rozwiązałem ten kierunek pytania, więc może, może idąc do, do brzegu.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 koszulki bez logo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 No to jeżeli byśmy Fallout dobrze kojarzyli to chyba wtedy natomiast musiałoby być bez prądu no bo przecież licznik ma e-SIMA. Nie uciekniesz. To jest Nie w ogóle ciekawy, w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz pod kątem wydajności sieci dlatego że e tych urządzeń, które łączą się bezprzewodowo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 nagle tak, tragedia, prawda, już się w wielkim oczom otwiera, ale chodzi mi o to, ok. Przed to... smak znam, popsuł mi się ostatnio telefon i czułem się naprawdę yy, bardzo Dziusnie. mocno. tak, no. I jesteś w tym stanie offline, do którego tak bardzo chciałeś dojść, więc mam odpowiedź, jak to zrobić. Daj sobie ukraść telefon. Natomiast znowu no mówię o samym, jakby podejściu, przygotowaniu, prawda?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 z okolicznościami, które powodują lęk. A jak pani trafiła do obozu? Do post powstania. I 1 sierpnia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 3 lata, 4, 5 były z matkami z woli. I te, a na 8 po, po tej mykwi, po zarejestrowaniu i nadaniu numerów dzieci odłączono od matek. I wtedy te dzieci były